idzie wiosna, jakby nie patrzeć za oknami, widzimy, że czas siewu roślin jarych już tak się zbliża coraz bardziej, niektórzy już zaczynają rozgrzewać traktory, zauważyć. tak, nie da się nie zauważyć, no ale teraz tak, zima była całkiem fajna, więc prawdopodobnie większych wymarznięć nie będzie, a te jary, jara pszenica kusi, jęczmin jary też kusi, a żyto jary, to niektórzy mówią, że to UFO, nikt go nie widział gdzieś tam a dowiaduje się w hodowli roślin z że cały materiał siewny Żyta jarego się sprzedaje z roku na rok coraz więcej, czyli zainteresowanie tą rośliną jest. Czyli co, rolnicy nie z konieczności ale polubili troszeczkę zboża jarego. Powiem więcej a propos żyta jarego mamy na chwilę obecną odmianę w rejestrze odmiany Bojko, także w tym roku w 2018 zarejestrowaliśmy dwie nowe odmiany żyta Jarego, a odmiana bojko jest z odmianą, której jest na piątym miejscu pod względem areału uprawy żyta w Polsce. Wielu rolników żyta Jarego jeszcze nie zna, nie miało do czynienia, a wielu jest takich, którzy uprawiają i to na dużą skalę, bo areał zasiewów o tym świadczy. Jaka jest przewaga tego żyta Jarego nad Ozimem? Bojko jest odmianą przewodkową, można je siać zarówno na wiosnę, jak i na jesień w zasiewach późnojesiennych. Też jest odmianą, która bardzo dobrze sprawdza się w uprawach ekologicznych z uwagi na jej wysoką odporność na choroby występujące w życie. Chciałbym dodać, że w tym roku na, na centralnych targach rolniczych w Nadarzynie za swoje walory, bojko zostało nagrodzone złotym żurawiem. Jest to nagroda, którą targi przyznają najlepszym produktom, w naszym przypadku najlepszym odmianom. Oprócz żyta mamy też odmiany pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na naszą odmianę pszenicy jarej o nazwie Jarlanka, zarejestrowana w 2017 roku. A już od 2014 aż do 2018 roku cały czas planuje powyżej wzorca w doświadczeniach zarówno rejestrowych, jak i rejestrowych zarówno w podstawowym systemie uprawy, jak i w tym intensywnym. No, chociaż Jarę to zazwyczaj trochę gorzej planują niż o zimę, taka jest reguła, ale dobra, konkret, to znaczy, ile planowały? Chciałbym się tutaj oprzeć na wynikach oficjalnych coborowskich. Wiadomo, że tym własnym wynikom firm komercyjnych nikt już nie daje wiary, bo zazwyczaj te odmiany swoje wypadają najlepiej przypadkiem. Opierając się na wynikach coboru na przykład... W 2017 roku średnia z doświadczeń w A1 było to około 74 kwintale, z kolei w A2 w tym intensywnym systemie uprawy było to trochę ponad 80 kwintali. No to upada teza, że pszenica jara planuje znacznie gorzej od ozimej, no bo to są przecież wyniki, które rzadko są niedoścignionym rezultatem yy, o yy, No to są wyniki z polityk doświadczalnych. No jednak trzeba wziąć poprawkę na to, że na takich plantacjach towarowych jest to ten plon nieco, nieco mniejszy, ale to poświadcza o potencjale odmiany. No a nawet zakładając, że jest to 10% mniejszy plon na, na plantacjach produkcyjnych. To i tak to jest, i tak jest to zadowalający dobry wynik. wynik. Dobry jest wynik. Tak. To jarlankę zostawmy na chwilę w spokoju. Niech każdy rolnik spróbuje ją sobie sam. Tak? Zachęcam. A co z więczmieniem? Mamy w ofercie również kilka Odmian. Chciałbym wspomnieć o naszej topowej odmianie o nazwie rubaszek. Jest to odmiana, która ma w sobie zaimplementowany gen MLO, warunkujący niewrażliwość na mączniaka prawdziwego. Nie mylić z GMO, bo to nie ma nic wspólnego z tym. Jest to odmiana, która również w kilka ostatnich lat stabilnie, w różnych latach, o różnym przebiegu pogody, planowała powyżej wzorca, a w 2017 roku w PDO w podstawowym systemie uprawy zajęła miejsce, pierwsze miejsce w plonie suchego ziarna. Z kolei w tym intensywnym systemie uprawy była na bardzo wysokim drugim miejscu. Z kolei rok wcześniej, w 2016 roku również w tym intensywnym systemie uprawy była wysoko, bo na drugim, na drugim miejscu. Jeśli mnie pamięć nie myli, w tym roku, w 2018 roku było to 101% wzorca zarówno w A1, jak i w A2. Także odmiana naprawdę godna uwagi. Jeśli chodzi o rejon, w którym się teraz znajdujemy, Pomorskie, Pomorskie w tym pierwszym rejonie uprawy, bo tam... Jak kwalifikuje się rejon Województwa Pomorskiego, w coboru, w doświadczeniach porejestrowych, w A1 i w A2 było to 103% wzorca jeśli chodzi o rubaszkę. Korzystając z okazji chciałbym także wspomnieć o odmianach kukurydzy. No właśnie, bo sezon na kukurydzę też. No, parę tygodni je tutaj dzieli jedno od drugiego, ale już zawsze będzie tak. Nie ma co czekać. No, tu, gdzie się znajdujemy, no, nas trochę ogranicza wczesność, ponieważ jest to, jest to w kukurydzy trzeci rejon prawy, tak zwany ten pas północny i tutaj zazwyczaj uprawiane są odmiany wczesne bądź średnie wczesne, aczkolwiek Ci, którzy w ubiegłym roku posiali odmiany średnio późne, a rok był bardzo suchy, wcale źle na tym nie wyszli. Jednak uprawa odmian średnio późnych tutaj w tym regionie jest obarczona pewnym ryzykiem. Ja osoba... Aczkolwiek w tym roku wygląda na stosunkowo wczesną wiosnę i stosunkowo mokrą wiosnę, takie są prognozy przynajmniej, więc być może będzie można kukurydzę wcześniej posiać ale z tą wczesną wiosną to ja też byłbym ostrożny należy zwracać uwagę przy siewie na temperaturę gleby na głębokości siewu dla flintów jest to już od 6 do 8 stopni a dla dentów 8 do 10 aczkolwiek ja osobiście zawsze polecam, żeby przynajmniej o te plus 2 stopnie podnieść temperaturę w momencie siewu po to, żeby uzyskać bardziej wyrównane wschody, czy pełniejszą obsadę. Osobiście nie jestem zwolennikiem zbytniego pośpiechu w zasiewach. A to powiedzmy jeszcze o odmianach kukurydzy, czy jakieś nowości. Są to dwie odmiany, jedna o nazwie SM Pokusa, druga o nazwie SM Polones. Ale wolałbym wspomnieć o odmianie Fortop, która została zarejestrowana rok wcześniej, czyli w 2017 roku, ponieważ ta odmiana jest już w szerokiej produkcji nasiennej i jest powszechnie dostępna dla rolników. Ta odmiana ma VO230, czyli tutaj w województwie pomorskim z powodzeniem może być uprawiana zarówno na kiszonkę, a także doświadczenia ziarnowe wskazują przydatność odmiany dla tego właśnie kierunku. Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę rolników na odmianę Kosynier. OVO 220-230. Jest to odmiana, która została zarejestrowana w kierunku ziarnowym. Coboru prowadzi osobne doświadczenia dla północnego pasa uprawy kukurydzy i w tych osobnych doświadczeniach odmiana zajęła pierwsze miejsce w plonie suchego ziarna. Badamy kiszonkę czy jakość kiszonki z poszczególnych odmian w Laboratorium Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i kiszonka z odmiany kosynier ma bardzo dobre parametry jakościowe. Oczywiście należy zachować odpowiedni termin zbioru, czy odpowiednio przygotować, odpowiednio ubić, co się wiąże też z ze zbiorem w odpowiednim terminie. Bo wiadomo, że im później się zbierze, tym trudniej jest ubić. Zalecane no, jest, za żeby termin zbioru był w okresie 30-35% suchej masy kukurydzy. Wtedy naprawdę można uzyskać bardzo dobrą jakość. I taką jakość oferuje odmiana kosynier, którą można nabyć w firmie Osadkowski. Zachęcam również do zakupu.